Cześć! Witam wszystkich bardzo serdecznie. To znowu ja, nikt inny. Jak zwykle mówi do Was Piotr z RealPolish.pl Real Za mikrofonem Piotr, to jest podcast RealPolish i jest to miejsce, gdzie możecie uczyć się ze mną języka polskiego. Witam! Słuchacie podcastu realpolish.pl Wiele się ostatnio fajnych rzeczy wydarzyło. Dostaję od Was dużo listów, pytań. Dostaję gwiazdki na iTunes. Dziękuję wszystkim za wsparcie. To dla mnie bardzo cenne. Jestem bardzo zadowolony, bo w ostatnim czasie Dostałem od was bardzo dużo sygnałów, że to co robię jest dla was potrzebne i że chętnie korzystacie z moich materiałów. Bardzo mnie to cieszy i bardzo mnie to motywuje do dalszej pracy. Chcę wam powiedzieć coś więcej. Muszę się pochwalić. Otóż... Z moich materiałów Korzysta sam Steve Kaufman Człowiek, który jest Bardzo znany W świecie poliglotów Jeśli czytaliście o mnie Na mojej stronie, to wiecie, że Steve Kaufman Jego nagrania, rady Bardzo mnie Inspirowały do nauki języków Jeśli interesuje was Nauka języków Samodzielna nauka języków To na pewno wiecie Kim jest Steve Kaufman A jeśli nie wiecie To koniecznie musicie poznać Tę wspaniałą postać Steve Kaufman Mówi płynnie dwunastoma językami O ile do tej pory Nie nauczył się ich więcej Czterech języków Nauczył się po pięćdziesiątce jak sam mówi, przez wiele lat miał kłopoty z nauką języków. Zaczął odnosić sukcesy w nauce języków dopiero gdy odkrył nowy, lepszy, bardziej ciekawy sposób nauki. Po pierwsze, odkrył, że nauka języka to nie to samo, co nauka matematyki. Mówi, że nauka języków bardziej przypomina Ćwiczenia na siłowni Nauka języka polega Po prostu na Regularnym robieniu Odpowiednich rzeczy Im częściej To robisz Tym szybciej się uczysz Tym szybciej masz Rezultaty, tak jak na siłowni Od Steve'a Nauczyłem się, że Nauka języka Powinna być przyjemna Ciekawa i że nie ma końca. Właśnie dlatego musi cieszyć nas sam proces nauki. Sama nauka. Steve uczy się teraz nowego języka. Zgadnijcie, jaki to język. Tak, Steve postanowił nauczyć się języka polskiego. Co więcej, zechciał skorzystać z moich materiałów. To dla mnie wielkie wyróżnienie. Steve Kaufman uczy się polskiego na stronie Real Polish. Korzysta z kursu 100 Daily Polish Stories. Byłem bardzo ciekawy, co powie o moich materiałach. Chociaż jestem pewien, że to co robię jest na wysokim poziomie, to jednak w głębi duszy trochę... Bałem się jego oceny I muszę wam powiedzieć, że teraz jestem bardzo szczęśliwy Bo Steve uważa, że to co robię jest bardzo dobre Sami rozumiecie, że bardzo, bardzo mnie to cieszy Dziś chcę opowiedzieć wam o siedmiu sekretach Które Steve zdradził kiedyś na YouTube O siedmiu radach które wziąłem sobie głęboko do serca gdy zaczynałem uczyć się samodzielnie języków. Możecie obejrzeć te filmiki, w których zdradza on tajemnice na YouTube. W oryginale po angielsku. A ja teraz opowiem wam to samo po polsku. W skrócie. Siedem tajemnic sukcesu Nauki języków Według Steve'a Kaufmana Po pierwsze Spędzać czas z językiem Steve Ucząc się jakiegoś języka Spędza z nim codziennie Przynajmniej godzinę Jednocześnie Trzeba być świadomym Że nauka języka Zabierze miesiące to nie trwa tydzień. Przez naukę języka Steve nie rozumie siedzenia w klasie, rozwiązywania ćwiczeń, powtarzania reguł gramatycznych lub list słów. Nauka języka to spędzanie z nim czasu. Bycie z nowym językiem. Zatem jest to słuchanie, czytanie, oglądanie filmów, Rozmawianie z przyjaciółmi w języku, którego się uczysz. Spędzanie czasu z ludźmi, którzy mówią w tym języku. Nawet jeśli nie mówisz, to możesz słuchać. Spędzanie czasu z językiem to pierwsza tajemnica sukcesu. Przynajmniej godzinę dziennie. To nie jest takie trudne. Obecnie mamy od otwarzacze MP3, telefony, iPady i tak Mieści się w nich ogromna ilość materiałów do nauki, które można łatwo kupić i ściągnąć z internetu. To jest ogromna różnica w nauce dziś i kiedyś. Teraz bycie w klasie prawie nie ma znaczenia. Liczy się czas, który poświęcasz świadomie na bycie z językiem. Szkoła, klasa Może być miejscem, które Motywuje Cię do nauki Dobry nauczyciel Potrafi motywować uczniów Zatem liczy się To ile czasu Spędzasz poza klasą Słuchając, czytając Oglądając filmy Rozmawiając z ludźmi Rób to codziennie I pamiętaj, że To zajmie miesiące w zależności od tego, jak bardzo nowy język różni się od twojego języka Może to zająć miesiące, a nawet lata Jeśli poświęcisz więcej czasu niż godzinę dziennie Może to być szybciej, ale i tak zajmie to dużo czasu Niestety, nie ma tu drogi na skróty Zatem pierwsza tajemnica jeśli chcesz nauczyć się języka, to spędzaj z nim czas. Po drugie, rób to, co lubisz. To bardzo ważne, żeby robić to, co się lubi robić. Jeśli nie cieszy cię nauka języka, to nie poświęcisz na to czasu. Dlatego ważne jest, żeby robić. To co lubi się robić Steve lubi słuchać i czytać Ja też lubię to robić Pewnie dlatego jego wskazówki są dla mnie bardzo pomocne Jeśli słuchamy albo czytamy To używamy naszej wyobraźni Aby odnajdywać znaczenie słów Są jednak ludzie, którzy lubią oglądać filmy Jeśli nie lubisz słuchać wolisz oglądać filmy, to rób to. Steve radzi, żeby szczególnie na początku słuchać wiele razy tego samego. Dopiero gdy rozumiesz większą część jakiegoś nagrania, wtedy możesz zacząć coś nowego. To bardzo ważne, szczególnie na początku nauki nowego języka. Ważne jest, żeby słuchać, czytać, Oglądać to, co jest dla nas interesujące. To, co nam się podoba. Ważny jest też głos, którego słuchasz. Jeśli podoba ci się głos, jeśli treść jest ciekawa, wtedy chętniej tego słuchasz. Słuchasz z większą przyjemnością. Niektórzy lubią mówić od samego początku. Inni lubią pisać. Są tacy, którzy lubią Rozwiązywać testy Odpowiadać na pytania Po wysłuchaniu nagrania Inni lubią tłumaczyć teksty Zatem Żeby odnieść Sukces w nauce języka Musimy mieć radość Z samego procesu nauki Musimy poświęcić Na naukę Odpowiednią ilość czasu Sami musicie Zdecydować Co lubicie robić Lubicie słuchać i czytać? Lubicie oglądać filmy? Lubisz tłumaczyć w obie strony? Rób to. Rób to, co lubisz. A proces nauki stanie się przyjemnością. Po trzecie. Bądź uważny. To, czy jesteśmy uważni, dokładni czyni z nas dobrych w nauce języka Musimy spędzać Z językiem Odpowiednią ilość czasu Słuchając, czytając i tak dalej Ale Musimy być też Skoncentrowani To bardzo ciekawe co mówi Steve Że nie możemy Zauważyć czegoś Czego nie znamy Czego nie doświadczyliśmy Świadomie Lub nieświadomie Wcześniej. Jest kilka rzeczy, które możemy zrobić, żeby być bardziej uważni. Po pierwsze, musimy chcieć być uważni. Można podkreślać interesujące zdania, wyrażenia. Są różne sposoby. Steve poleca swój system, Link, który pozwala na tworzenie własnej bazy danych. Znanych ci słów Jeśli coś zauważymy Coś nas zaciekawi To zaczynamy to zauważać wszędzie Widzimy to tu, widzimy to tam Słyszymy to I to coś staje się w końcu częścią nas Uczymy się tego nawet nie wiedząc o tym Zaczynamy używać tych słów Zaczynamy używać tych zwrotów Automatycznie, bezwiednie Kolejna ważna sprawa To wymowa Nie możemy wymawiać czegoś Czego dobrze nie słyszymy Musimy zwracać uwagę na dźwięki Na intonację Często pomaga nam naśladowanie Bo wtedy słuchamy bardzo uważnie Mówiłem Wam już, jak bardzo lubię technikę shadowing, czyli powtarzania za nagraniem. Podsumowując, trzecią radę: bądźcie uważni. Zwracajcie uwagę. Starajcie się zauważać nowe słowa, sposób wymowy. Zwracajcie uwagę na nowy język, a będziecie uczyć się. Dużo szybciej Świetnie i czwarta rada Po czwarte Słowa ważniejsze niż gramatyka Skoncentrujcie się na słowach Na słownictwie To słowa są o wiele ważniejsze niż gramatyka Prawdę mówiąc, jeśli uczysz się nowych słów Naturalnie, czyli przez słuchanie i czytanie, to nauka gramatyki dzieje się automatycznie. Oczywiście, od czasu do czasu nie szkodzi zajrzeć do książki z gramatyką, ale głównie trzeba koncentrować się na słownictwie. Nie można uczyć się słów w izolacji, czyli bez kontekstu. Zawsze trzeba uczyć się słów w kontekście. Gramatyka to nic innego jak opis, jak używać słów Nawet jeśli nauczysz się, jak używać zasad gramatyki A nie znasz słów, to nie możesz rozumieć tego, co mówią ludzie Ani nie możesz samemu nic powiedzieć Z drugiej strony, jeśli znasz wiele słów To w końcu zaczniesz mówić I to mówić w sposób zgodny z gramatyką. Znowu, uważne słuchanie, uważne czytanie pomaga nam uczyć się nowych słów. Jeśli słuchasz czegoś na dany temat, to słowa często się powtarzają. Często powtarzają się różne zwroty i w ten sposób szybko uczysz się tych nowych rzeczy. Zatem koncentruj się na słowach, a Gramatyki powoli nauczysz się automatycznie, podświadomie. I piąta rada. Piąty sekret. Bądź cierpliwy. Ludzie denerwują się, że zapominają słowa, denerwują się, że nie rozumieją filmów, ale to przecież jest normalne. Wszyscy to mają. Czasami wczoraj z łatwością mogliśmy coś powiedzieć, a dziś już nie. To jest normalne. Musimy być świadomi, że tak uczy się nasz mózg. Uczymy się czegoś, potem zapominamy i uczymy się jeszcze raz. Dlatego musimy być tego świadomi i cierpliwi. Jeśli robisz to, co lubisz, to nieważne, że zapominasz. W końcu przestaniesz. Coś, co 3-4 miesiące temu było bardzo trudne, teraz jest łatwe. Trzeba być cierpliwym i wierzyć w to, że w końcu nauczymy się. Jeśli denerwujesz się, złościsz się, że nie rozumiesz czegoś Że nie możesz mówić z łatwością Te uczucia mają bardzo negatywny wpływ na naukę Nasze emocje mają bardzo wielkie znaczenie W, proce w procesie nauki Już kiedyś o tym mówiłem I Steve to potwierdza Być może czeka nas długa droga Miejmy nadzieję, że będzie to ciekawa droga Która w końcu Doprowadzi nas do sukcesu Zatem Piąta rada Bądź cierpliwy I szósta Przedostatnia rada Zdobądź odpowiednie narzędzia Ta rada dotyczy taktyki Strategii nauki Musimy mieć odpowiednie narzędzia do nauki Jeśli reperujemy coś w domu To potrzebujemy odpowiednich narzędzi Tak samo jest z nauką języka Musisz mieć odtwarzacz MP3 Z tym nie ma teraz żadnego problemu Przydają się słowniki W sieci znajduje się wiele darmowych słowników w księgarniach można również kupić słowniki, książki do nauki języków. W sieci i w księgarniach można kupić audiobooki. W czasach internetu nie jest już tak trudno zdobyć odpowiednie materiały. Oczywiście, nie wszystko jest za darmo. Warto czasami wydać trochę pieniędzy, żeby zdobyć odpowiednie narzędzia odpowiednie materiały do nauki. I siódma. Ostatnia rada. Ostatni sekret. Myślę, że być może najważniejszy. Ucz się samodzielnie. Weź odpowiedzialność za to, co robisz. To może być najtrudniejsza rzecz, dla wielu osób. Steve twierdzi, i ja również tak uważam, że tylko samodzielnie możemy nauczyć się języka. Miliony ludzi chodzi na kursy językowe i większość z nich nie osiąga sukcesu, dopóki nie zacznie samodzielnie uczyć się poza klasą. Ludzie, którzy uczą się w sposób o którym mówiłem w poprzednich punktach, w końcu stają się użytkownikami języka. W końcu potrafią płynnie mówić. Ludzie, którzy wzięli sprawy w swoje ręce, którzy uczą się samodzielnie, niezależnie, ci ludzie mówią płynnie w nowym języku. Ludzie często pytają się, dlaczego w tym języku mówi się tak, a nie inaczej? <głos> Czy to jest takie ważne? Ludzie oczekują wyjaśnień od nauczyciela Oczekują, że nauczyciel powie im dlaczego Oni to zrozumieją i zaczną używać Niektórzy mają problem, że nie uczą się w sposób uporządkowany Myślą, że języka należy uczyć się w jakiejś kolejności Tak nie jest Języka Uczymy się inaczej niż matematyki I to była ostatnia rada Steve'a Kaufmana z tego cyklu Z cyklu 7 sekretów Jak uczyć się języków Mam nadzieję, że podobało wam się Dla mnie te rady są po prostu doskonałe Właśnie w ten sposób uczę się angielskiego i hiszpańskiego. Sprawia mi przyjemność słuchanie, rozmawianie z ludźmi, oglądanie filmików. Uważam, że samodzielna nauka, cierpliwość, ciekawość i radość z używania języka daje o wiele więcej niż uczenie się na pamięć reguł gramatycznych i list słów. Steve Kaufman jest doskonałym ekspertem od nauki języków Polecam wam jego kanał na YouTube I polecam jego blog, gdzie możecie śledzić Jak mu idzie nauka języka polskiego Moi drodzy, dziękuję wam bardzo serdecznie za dziś Zachęcam do korzystania z moich materiałów Możecie zacząć od 100 historyjek po polsku. Właśnie z tego kursu korzysta Steve. Jeśli jesteście na poziomie średnio, zaawansowanych, średnio zaawansowanym, to polecam 365 historyjek, Daily Polish Listening oraz klub mm, VIP, klub VIP-ów. Wszystko to znajdziecie oczywiście na stronie realpolish.pl <głosy> Jeśli macie jakieś pytania, problemy, chcecie dowiedzieć się więcej na temat kursów, to proszę, piszcie do mnie. Chętnie odpowiem na każde pytanie. Na mojej stronie znajdziecie wszystkie informacje, jak się ze mną kontaktować. Cóż, na koniec przypomnę ostatnią. Najważniejszą radę Steve'a. Weź sprawy w swoje ręce Bądź odpowiedzialny za to jak się uczysz Ucz się samodzielnie i pamiętaj Nauka języka zabiera dużo czasu Ale nie musi być nudna Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie Dziękuję za dziś i zapraszam na kolejne spotkania Trzymajcie się zdrowo Cześć, pa pa